Jest sobota, 7 lipca 2018 roku. Słuchacie właśnie 193 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami nieustraszeni pogromcy wampirów, Bogusia Szewczyk. Cześć. Cześć, witam Ciebie Szymon, witam wszystkich słuchaczy. Oraz ja, Szymon Ciściński, witam również. Co to dużo mówić, komiksowa ofensywa terfa. Polski rynek jest zalewany regularnie nowymi tytułami I to też takimi no niezwykle świeżymi, czy też niezwykle ważnymi dla nawet historii komiksu. I dzisiaj skupimy się na wydawnictwie Non-Stop Comics, które zafundowało nam w minionym miesiącu, oprócz oczywiście kontynuacji tych licznych serii, które wydaje. Także dwie takie autonomiczne ciekawostki. Pierwsza z nich to śmierć Stalina, o której usłyszycie niebawem w konglomeracie, a druga to dzieło ze scenariuszem Mike'a Minoli i rysunkami Warwick'a Johnsona Cadwella, o którym opowiemy już za chwilę, a mowa o komiksie Pan Higgins wraca do domu. Nim jednak o tym konkretnym tytule, może Bogusiu wrócimy na chwilę do tematu monstresy, i powiesz naszym słuchaczom, w jaki sposób Monstressa odmieniła twoje życie, w jaki sposób wpłynęła na twoją egzystencję, właśnie zamieszkała w twoim życiu. Tak, zamieszkała w moim życiu dosłownie, bo y, od jakiegoś czasu y, w moim domu przebywa mały kociak y, rudy, przesłodki i dałam mu na imię Ren. Wiadomo dlaczego. <grych> Mam nadzieję, że będzie Jak miał y, magiczne zdolności. <głos> jak mawiają łęci, dokładnie tak. Mam nadzieję, że będzie miał magiczne zdolności jak ten Ren z komiksu Chociaż zaczynam się troszeczkę obawiać, co może mi powiedzieć w noc wigilijną, kiedy przemówi ludzkim głosem. Ale bo jeszcze trochę czasu, więc. <głos> hmm. <głos> Zobaczymy. Joby co to bierz, <głos> dawaj znać, albo nagrywaj, nagrywaj. <głos> Tak, to jest dobry pomysł nagrywać. Mam nadzieję, że powie coś ciekawego. Mm. No, popkultura wpływa rzeczywiście na, na życie i na to, co się dzieje, bo właściwie pierwszy pomysł, jaki przyszedł mi do głowy, kiedy, kiedy zobaczyłam tego małego szczurka, no to, to właśnie to, to, to imię wyglądał tak bardzo jak Ren, że stwierdziłam, że po prostu musi się tak nazywać, więc mam nadzieję, że przyniesie mu to szczęście i mi, mi, mnie przy okazji też. Oby. Dobrze, ale dzisiaj jednak nie o monstreście, chociaż do tego komiksu pewnie też wrócimy w nawiedzonym. Jerry kieruje te słowa między innymi do ciebie. A teraz skupmy się już na panu Higginsie, który wraca do domu. Jak już wspomniałem, scenariusz napisał Mike Minola. Tak, oczywiście wszyscy znamy Hellboya i BBPO, a za rysunk odpowiadał Warwick Johnson Cadwell. On tam grzebał przy Samurai Jacku, przy Tanger, ale nie przy tej głównej serii chyba, tylko przy jakichś innych. Już się tam nie wczytywałem szczególnie, ja go totalnie nie znam. No Minola oczywiście tak, a Johnson Cadwell jest dla mnie no kimś nowym tak w moim komiksowym życiu. A ty? Jak tam z tobą jest? Tak, u mnie dokładnie tak samo. U mnie dokładnie tak samo. Hellboya oczywiście kojarzę, natomiast ten rysownik jest dla mnie osobą to, to znaczy był dla mnie osobą prawie że anonimową. No z, z, zobaczymy, może przyjrzę się bliżej jego dokonaniom. Hmm. I teraz może słówko o fabule. Otóż Spoko. w czasie, gdy w noc, właściwie z okazji nocy Walpurgi, karfiopijcy wszelkiej maści przybywają, gromadzą się na zamku hrabiego Golga, czy też Golgi, bo w sumie trzeba to odmieniać, do pobliskiego klasztoru przybywa wraz z pomocnikiem łowca wampirów profesor Meinhardt i planuje tam skonsultować się z tytułowym panem Higginsem, który przed laty wpadł w sidła krwiopijców, ale wyszedł z tego cało, przeżył. Bohaterowie, czyli właśnie pan Meinhardt, pan Knox i pan Higgins, planują zniszczyć wampirzy ród, jednak hrabia, hrabia Golga nie zamierza bezczynnie czekać na atak i psuje plany swoim wrogom, zapraszając ich na uroczystą kolację. Nasi bohaterowie zupełnie nieprzygotowani trafiają więc na zamek i cóż, kto wyjdzie z tego zwycięsko, jak pan Higgins przeżyje tytułowy powrót do domu, czy w ogóle przeżyje, tego dowiecie się już z lektury tego albumu. No i powiedz mi Bogusiu, jak, jak to z tobą było, jeżeli chodzi o oczekiwania i pierwsze wrażenia w trakcie i po lekturze? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że ja ponownie, jak w przypadku pozostałych komiksów od Nonstop Comics, tak samo pana Higginsa kupiłam oczami, bo okładka, którą serwuje nam Minola jest fenomenalna i przywodzi mi na myśl od razu właśnie takie klasyczne, gotyckie opowieści o wampirach, bo Chyba z tej strony słuchacze nawiedzonego podcastu jeszcze mnie nie znają, ale ja jestem zwolenniczką w wszystkich jakichś wampirycznych opowieści i ten komiks właśnie coś takiego mi obiecywał. Jak popatrzyłam na tę okładkę, która właściwie skojarzyła mi się trochę z Drakulą Coppoli, bo tutaj mamy właśnie takie ten herb i ten... Kamienny, nietoperz, te tajemnicze drzwi, no to pomyślałam sobie, że o, no, wampiry wracają w fajnym stylu, ale komiks okazał się I też dla taka mnie to. Postać jakaś trochę zniekształcona, wkraczająca w czerwone światło, nie, w te wyrota właśnie. Dokładnie. była jeszcze ta czarna, no pońcu to minola. Tak, tak, mroczno, tajemniczo i miałam nadzieję, że zaskakująco i to zaskoczenie rzeczywiście się pojawiło, ale w zupełnie inny sposób niż ja tego oczekiwałam, bo to co proponuje okładka ma się troszeczkę inaczej do, w porównaniu do tego co, co znajduje się w treści. Poczytałam troszeczkę, zanim zaczęłam czytać ten komiks i ucieszyłam się bardzo tymi wszystkimi informacjami, które głosiły, że będzie to taka wariacja na temat nieustraszonych pogromców wampirów polańskiego. A ja ten film bardzo lubię. I tam się pojawiały też informacje o tym, że sporo odniesień do klasycznych horrorów Hammera tutaj też się znajduje, czyli to co, to, co miłośnicy film wampirów lubią najbardziej. Bardziej. Ale muszę przyznać, że parę razy w trakcie le lektury to tak czułam się jakby mm, twórcy komiksu dawali mi takiego stryczka w nos, bo mm, te oczekiwania i klisze schemat fabularne, które pojawiają się w całej tej historii, no to mają się nijak do tego, co, czym właściwie jest, jest ta opowieść. To tyle wstęp tytułem wstępu. Ja wiedziałem tylko tyle, że to opowieść wampiryczna i na tym moja wiedza się kończyła. W ogóle myślałem, że pan Higgins będzie wampirem. Tak nasz pretytułowy pan Higgins. Okazuje się ostatecznie, że... Dobrze, nie będę mówił, co się okazuje, ale to jest w sumie bardzo ciekawy zwrot Właśnie, bo musimy... W przypadku tego komiksu musimy bardzo uważać, myślę, Szymas, na to, co mówimy, bo ta historia, od razu trzeba powiedzieć, że jest bardzo krótka, więc tutaj możemy niechcąco chyba coś tam zaspoilerować, Chyba, że nie będziemy się obawiali spoilerów i po prostu zrobimy jakąś tam sekcję na temat na sekcję spoilerową, na przykład na temat zakończenia samego, albo coś. Jak myślisz? Nie wiem, jak chcesz, chociaż nie wiem, czy ja mam coś do powiedzenia poza tym, że mi się podobało <głos> zobaczymy, co z tego wyjdzie w każdym razie ta historia jest raczej lekka, prosta nieskomplikowana też znaczy, okay, ta prostota pewnego rodzaju wynika z długości gdyż cały ten album ma 56 stron a sam komiks 48, 49, coś takiego więc Aha. objętościowo jest to króciutka historyjka ale też zadziwiająca jest ta lekkość, bo okazuje się, że no, z jednej strony komiks czasem skłania do refleksji, czy to przez wzgląd na nawiązania do popkultury, do innych tekstów kultury dotyczących wampirów, czy przez wzgląd na morał, który się tam pojawia w końcówce, ale ogólnie jest to raczej taka Radosna czy radosna, no, przepełniona humorem, czasem troszkę mrocznym, czarnym, odrobinę groteskowym y, opowieść w tej gotyckiej scenografii, która swoją drogą też się prezentuje nietypowo, bo tak jak właśnie już zauważyłaś okładka jest taka bardziej mroczna i tak typowo gotycka i no, taki typowy minola, tak już y, wnętrze tego albumu w wykonaniu Johnsona Cadwella hmm, no to jest taka kreska specyficzna, oniryczna, tak lekko kartunowa, trochę parodystyczna, może nawet to oczywiście nie jest poziom karykatury, ale też daleko temu komiksowi do czy to realizmu, czy takiej tradycyjnie rozumianej kartunowości. mam wrażenie. No, te twarze tutaj są rysowane przecież momentami naprawdę dziwacznie właśnie tak są przerysowane, są zabawne. W pamięć zapadają też takie elementy, jak na przykład to średniowieczne zamczysko i jego ściany przepełnione rekwizytami, właśnie typowymi dla takiej miejscówki, ale w taki też sposób skiperbolizowany, no, przesadzony, nie? tam po prostu ściany są pełne, mhm. jakichś tam narzędzi tortur, zbroi, broni, obrazów. No, to wygląda z jednej strony fascynująco, a z drugiej strony tak zabawnie. No właśnie całość jest taka, taką mieszanką tragedii i komedii. Nie? Chyba jednak przeważa tutaj ta strona komediowa. Znaczy ja miałam spore skojarzenia z rysunkami y, takich trzech y, grafików i zauważyłam, że na zagranicznych stronach internetowych recenzenci mają y, podobne skojarzenia co ja. Y, tutaj na pewno y, widać naleciałości Charlesa Adamsa, czyli twórcy rodziny Adamsów, szczególnie jeśli chodzi właśnie o te konstrukcje postaci i, i o dynamikę w niektórych scenach. Ja widzę też sporo takich znajomych motywów z Edwarda Goreya, czyli tego słynnego takiego twórcy makabresek i tutaj szczególnie kiedy się przepatruje właśnie tłum i, i tym detalom przy którymi pan Higgins Wraca do Domu jest napakowany, bo tak jak Szymas zauważył, tu rzeczywiście jest sporo takiej drobiazgowej pracy rysownika, bo jak na, na przykład mamy scenę, w której patrzymy na zawartość kufra pogromcy wampirów, to tam jest wszystko po prostu. I w, mm -hmm. fa tak, tak. Fa fajnie, że rysownik zadbał o to, żeby właśnie te wszystkie jakby charakterystyczne elementy umieścić i właśnie zrobić to w taki sposób drobiazgowy i szczegółowy. Ja jeszcze mam tutaj też drobne skojarzenia z Quentinem Blake'iem. Quentin Blake to jest taki rysownik, który ilustruje książki dla młodego odbiorcy. Dav Davida Williamsa na przykład powieści, ta demoniczna dentystka, o której wspominałam w odcinku z grozą dla dzieci, to mm -hmm. są Właśnie mm -hmm. jego rysunki. No i Ronalda Dala książki też, też zilustrował. I to właśnie z powodu tego takiego odrealnienia postaci, tego przerysowania i właśnie takich elementów związanych troszeczkę z karykaturą. To, to, to tak mi się właśnie skojarzyło, że Quentin Blake jest. Ma po prostu podobną kreskę. Chociaż myślałam sobie też trochę, że ten komiks jest rysowany trochę, odrobinkę na w zasadzie takiego eksperymentu, bo no właśnie, ta, ta, ta historia jest tak nietypowa i te rysunki, które są właśnie tak niezwykłe, to idealnie komponują się, komponują się z tą historią i to jest co, co, coś fantastycznego w przypadku tej opowieści. Mhm. Warto jeszcze tutaj zauważyć, że no to jest opowieść o potworach, i no, ma jakieś tam elementy grozy, chociaż raczej przedstawione tak lekko, no niekoniecznie, że odczujemy strach, chociaż pod koniec są takie momenty, że um, no, to nie jest tak, że włos jeży się na głowie, ale mm -hmm. czuć napięcie, o, może tak to ujmę, zwłaszcza gdy pojawia się, <śmiech> <śmiech> nie wiem, może tak, żeby nie spojrzeć powiem, Filipek i no w ogóle końcówka jest taka dynamiczna trochę bardziej krwawa, brutalna i mnie się bardzo podobała, ale przez większość komiksu te barwy są raczej takie pozytywne, radosne, jasne oczywiście są też jakieś tam nie wiem, brązy, zielenie, też takie bardziej zgniłe, ciemne kolory, ale duża część komiksu jest w tych jasnych, raczej przyjaznych, no, trochę pastelowych barwach i to też fajnie kontrastuje, że widzimy na przykład ten pal wampirów, jakieś tam rytuały yy, mhm. dawne, a z drugiej strony to wszystko się tak ogląda jak jakąś kreskówkę na Cartoon Network czy, yy, nie wiem, Mini Mini, czy nie wiem, Animaxie, czy jak to się tam nazywała ta stacja? swego czasu. Więc... Ja, się właśnie bardzo, ja się właśnie bardzo zdziwiłam tym, że te rysunki, cały ten setting gotycki właśnie, nie? bo jesteśmy w, w, w Transylwanii i tutaj nie ma właśnie takich jakichś mroków, mgieł i takich niepokojących elementów, to z jednej strony, a jednocześnie w tym komiksie ma, odnoszę a takie jeżeli wrażenie, jeżeli gdzieś tam że... tylko pojedyncze kadry, nie ten cmentarz? Tak czy coś. Tak, tak, tak. Ale to się świetnie komponuje w, w, w, w, w treść i w ten moment, który rysownik chce nam zaprezentować. A jednocześnie ja mam poczucie tego, że ci bohaterowie żyją, bo jest jakaś taka niezwykła dynamika w sposobie jak Cadwell przedstawia tych bohaterów. Jest na przykład fa taki fantastyczny kadr z powozami, które zmierzają właśnie do, do, do zamku Hrabiego i to jest narysowane rewelacyjnie. Ja mam wrażenie, że oni naprawdę naprawdę pędzą I ta dynamika jest odczuwalna zarówno właśnie w scenach takich statycznych, jak sobie bohaterowie na przykład rozmawiają, i właśnie w scenach walki też, także to no, tutaj chylę czoła przed, przed rysownikiem, bo naprawdę ani przez sekundę nie zwątpiłam w to, że, że ci bohaterowie są prawdziwi, nie? Tacy z, z krwi i kości, super. Mhm, rzeczywiście sceny dynamiczne wypadają dobrze, tak samo cała ta końcówka, która jest takim jednym wielkim starciem. Aha. wypada niesamowicie i tak jak wspomniałaś się to wszystko pasuje idealnie do treści bo tej fabuły też nie sposób traktować w 100% poważnie momentami nie jest nam oczywiście do śmiechu momentami robi się troszkę tak bardziej melodramatycznie, ale jednak duża część, no czytamy to tak z czym oka, tak jak powiedziałem tragedia zmieszana z komedią i w końcu dostajemy ten finał, który mnie trochę zaskoczył bo te, te ostatnie kadry no one są smutne. To nie znaczy, jest tak przedstawione, że można wybuchnąć śmiechem, można parstnąć, i się czyta te ostatnie linijki tekstu, ten dosłownie ostatnią mm -hmm. linijkę tekstu, ale ja tak spojrzałem i tak mi się naprawdę smutno zrobiło. To wszystko dlatego, że tak bardzo lubimy tego bohatera. I chyba. Bo z powodu tego, że ten komiks jest taki krótki, to ja jestem w delikatnym jakby zawieszeniu, bo tak nie do końca jestem pewna, czy ja go oceniam tak w stu pozytywnie, czy jednak czy jednak jest to taki mocniejszy średniak. Już mówię o co chodzi. Bo to, że ten komiks jest krótki, to może być zaleta w momencie, kiedy patrzymy na to jak na, jako na zabawę konwencją, bo Wiadomo, nam jako fanom horroru to, ta opowieść może się podobać, ale inny czytelnik może stwierdzić, że to jest w ogóle jakaś tutaj bezsensowna opowiastka i że w ogóle o co chodzi, i że sobie twórcy robią jaja z nas, tutaj odbiorców. Ale myślę sobie też, że zabrakło jednak troszeczkę tej ekspozycji, bo ja mm, wiem kim jest pan Higgins mniej więcej, co go spotkało. Tamtych... Ale chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej na przykład o, o pogromcach wampirów. I takie drobne luki fabularne sprawiają, że jednak nie, nie jestem w stanie ocenić tego komiksu na, na 100%. Nie wiem, czy ty też masz, masz taki problem, czy, czy to tylko ja? Tak, ale jednak to jest trochę innego powodu. Znaczy, ja nie czuję, że tutaj brakuje czegoś w treści, bo tak jak powiedziałeś, to jest komik dla, dla fanów opowieści wampirycznych, dla fanów grozy i pogromcy wampirów są po prostu pogromcami wampirów, tak? Typowymi pogromcami typu pan profesor, jego asystent. Pan Higgins, gdy już się dowiadujemy o nim czegoś więcej, to też jest w miarę typową postacią, taką ofiarą yy, drakuli czy innego hrabiego, który tutaj Aha. ma pewien twist w tej, tej i swojej biografii. Hrabia jest typowym hrabią, ta reszta wampirów no to jest bardziej tło. Tam mamy, nie wiem, hrabinę, która się jakoś tam wyróżnia, czy tę osobę, która ten rytuał przeprowadza, ale to też się wyróżniają na dwa kadry i potem znikają znowu gdzieś w tle, więc ja nie czuję, żeby tutaj brakowało ekspozycji, bo gdyby jej było więcej, to ja mam wrażenie, że Całość by była trochę nudna, bo w ogóle ten wstęp, tak, do potwierdzenia do samego finału, no to są jakieś dwie trzecie tego albumu, nie? Gdyby to były, by było, nie wiem, na przykład dwa razy większe, no to ten finał znowu byśmy na może za długo nie odczekali. Nie wiem, ja myślę, że to jest nieźle skonstruowane, tylko właśnie to jest historyjka króciutka, taka etiutka komiksowa, taka zajawka tylko, i dlatego. No, to jest za krótkie, żeby można to było jakoś przeżywać. Nie, żeby można się było zżyć porządnie z bohaterami, żeby tutaj było co analizować jakoś więcej, ale zarazem jest to opowieść na tyle udana, zgrabna, ciekawa, że. Przyjemnie się ją czyta, nie więc to nie jest coś, co trzeba znać, ale jak już ma się gdzieś pod ręką, ma się okazję, to myślę, że warto po prostu, bo to nie nudzi, wciąga. Przy czym też ja nie wiem, na ile zapadnie mi ta historia w pamięć. Ten sam finał pewnie tak, bo on mnie jakoś tam poruszył, ale to dosłownie na zasadzie wiesz tych właśnie emocji z ostatnich dwóch, trzech kadrów i tego ostatniego twistu, a cała reszta pewnie mi totalnie uleci. Już nie mówię nawet o imionach bohaterów, ale cały początek komiksu pewnie mi wyparuje z głowy w ciągu tygodnia. I ten album kosztuje 56 zł. Okej, okay, on jest ładnie wydany na bardzo grubym papierze w twardej oprawie, jeszcze twardej czarnej oprawie, która wygląda super. Tylko e, niestety... Nie, Szymon, on, hmm? on kosztuje 40, 45, a ty powiedziałeś A Boże, 50, 56. 56? Tak. 40, tak. Nie, 40. mnie się ze stronami pomyliło. Ta tak, 44,90 45 zł, tak? Mm. Tylko on ma właśnie taką fajową, czarną oprawę, tylko ona się strasznie niszczy, ja mam wrażenie. Bo u mnie już widać po prostu wszędzie paluchy, gdzieś musiałem dotknąć, nie wiem, czy brudną ręką, czy coś, ale tak już widzę jakieś ślady to i się wkurzam, jak się przyglądam z bliska. No i to wygląda super, ale wiecie, 45 zł za taką przyjemność, nie wiem, ile się to czyta, 20 minut? czy coś, no, no to też tak. No nie wiem. No ale z drugiej strony, jeżeli ktoś znaczy jeżeli ktoś jest fanem wampirów, no to wiecie, znajdźcie jakąś promkę w sieci i sobie kupcie. Tak, bo myślę, że warto. Ale jeżeli nie, albo nie wiem, jeżeli nie pasuje wam właśnie Minola, no to sobie odpuśćcie, bo to, to, to nie jest też nic jakoś przełomowego. To jest po prostu fajna historyjka dla fanów wampirów. I tyle. Znaczy, ja z, zgodzę się z tobą, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o m, takiego, ta, taką osobę, która jest niezaznajomiona jakby z m, horrorem komiksowym, to, to to może się wydać po prostu rzeczywiście za krótkie i, i nieciekawe, ale jeśli lubicie wampiry, to potraktujcie to jako fajną ciekawostkę i, i dobrą zabawę, bo tutaj rzeczywiście można m, sporo tych elementów charakterystycznych dla kina wampirycznego i w ogóle opowieści o krwiopijcach powyłapywać. I to myślę, że sprawi wam całkiem przyjemną zabawę. To rzeczywiście tak 20 minut po porządnej krwistej rozrywki. Hmm. Ale żeby jednak nie, nie było tak, że my tutaj twierdzimy, że to jest komiks tylko dla, dla wybranych, no to możemy pochwalić trochę bohaterów tej opowieści, których w sumie jest na, na, na głównym tym planie. No to mamy oczywiście tych pogromców wampirów, którzy są z jednej strony typowi i tacy bardzo charakterystyczni dla opowieści o wampirach, ale jednocześnie w tych swoich zachowaniach bardzo komiczni, bo mnie na przykład bardzo zaskoczyło to jakim szarmanckim człowiekiem jest profesor i jak bardzo dba o to, żeby te dobre maniery właśnie były spełnione w każdym, w każdym aspekcie, bo co wydało mi się przezabawne w tym komiksie, to fakt, że właściwie nasz profesor, będący no właśnie tutaj no takim typowym pogromcą wampirów, ma ucznia, ma wiedzę, uważa, że to jest misja jego życia, żeby tych wszystkich kropiców właśnie zlikwidować, a okazuje się, że można go rozbroić, bardzo łatwo i to trzykrotnie. <laughs> bardzo mi się podobały wszystkie te sceny, w których, w których nasz, na, nasz profesor właśnie, bo to, to, to to, to wypada bardzo śmiesznie jak się czyta ta opowieść. Teraz jak ja, ja, ja o tym mówię to może nie do końca rozumie, rozumiecie o co mi chodzi, ale jest na przykład taka scena jak y, po, pogromcy planują właśnie wedrzeć się do, do tego zamku tam a m, m, zajeżdża kareta z hrabią, który zaprasza ich no i proszę i cały plan spalił na panewce, bo okazuje się, że no, po, pojadą z hrabią albo na przykład całe swoje m, jakby właśnie atrybuty pogromcy czyli tam te kołki i czosnek jakieś tam krucyfiksy, srebrne kule, no to mają pochowane w kufrach, które są rozwalone przez sługę hrabiego i to, to są też w sumie bardzo, bardzo śmieszne kadry, a potem jak już są w środku, w zamku to zostają pozbawieni płaszczy, w których mają oczywiście też wszystkie tutaj narzędzia do, do eliminowania wampirów, mhm. to, to sprawia naprawdę bardzo przekomiczne wrażenie. I to powinno budować atmosferę zagrożenia, nie, że bohaterowie są coraz bardziej bezbronni, bo tracą właśnie cały dobytek, wszelkiego rodzaju mhm. broń, są na terenie wroga, sami zdani na jego łaskę praktycznie, no, ale to jest tak rozpisane i narysowane, że my się raczej śmiejemy, tak co najwyżej łapiemy za głowę, myślimy sobie, boże, co wy robicie, co tutaj się dzieje, a nie, to, to, to tutaj właśnie nie czuć takiego napięcia, że, o Boże, co teraz się z nimi stanie, tak, jak oni sobie poradzą, tak tu, są wampiry, tak przerażające i kolorystycznie też tak wygląda raczej radośnie, śmiesznie. Mm. Mm -hmm. <laughs> Chociaż podoba mi się też bardzo to, że Johnson Cadwell zadbał o to, żeby zróżnicować wampiry, znaczy ten ich zewnętrzny wygląd od tego, jak wyglądają ludzie, bo Szemas na pewno zwróciłeś na to uwagę też, bo te wampiry są oczywiście chiny, no. w takim wydaniu takie sine właśnie, to, a kolor, y, kolor skóry ludzi jest, jest zupełnie inny. Podoba mi się też to, że tutaj mamy klasyczny wizerunek wampira, czyli właśnie takiego arystokratę w wytwornych strojach, y, z tymi powozami, które przypominają karawany. Y, ale tak myśląc też trochę o tej warstwie kolorystycznej, o której ty wspomniałeś wcześniej, to ja tutaj widzę y, bardzo dużo odniesień jednak do tych klasycznych filmów Hamera. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakaś na interpretacja, bo jak sobie przypominam kadry z niektórych właśnie tam, opowieści o, o, o wampirach z, z The Thornie Hammer, no to widzę właśnie takie te, te ziele, zielenie, brązy, te szarości, a z drugiej strony w Panu Higinsie jest też sporo takich y elementów czerwonych, które podkreślają te detale i to, to robi naprawdę dobrą, dobrą robotę. No i powiedzmy jeszcze parę no, no, słów, chociaż no, o... No wstępie pisze tak. o tych właśnie nawiązaniach, nie inspiracjach. Tak, tak. I, to, i to, jest w sumie, to jest w sumie fajne, bo ja mam wrażenie, że to jest taka opowieść, którą napisał pasjonat dla ludzi, którzy go zrozumieją. Nie, To jest taka historia dla, dla wtajemniczonych, dla kogoś, kto, kto zna te konwencje i potrafi właśnie te, te, te, te, wszystkie tropy, te wszystkie tropy wyłapać. Powiedz mi tylko jeszcze, Szymon, a propos pana Higginsa. czy ty uważasz, że określenie go jako głównego bohatera tej historii, tytułowego bohatera tej historii, było dobrym zabiegiem czy nie? Twoim zdaniem? Dla mnie bardzo dobrym, bo ostatecznie... Znaczy, my bardzo szybko do niego docieramy i chociaż do końca sobie z tego nie zdajemy sprawy, to jednak ta historia kędzi się wokół niego i w końcu w no to on już jest całkowicie na pierwszym planie. I to też jest o tyle dobre, że właśnie na początku on się wydaje być po prostu tym pensjonariuszem z klasztoru, nie? który ma tam jakoś pomóc, tak my nie wiemy o co chodzi z tym powrotem do domu do końca, no a potem ostatecznie się układa w całość. Dla mnie bardzo dobry zabieg. Ja się zastanawiałam, dlaczego pan Higgins opuścił dom, co się takiego w nim stało, że, że musiał z niego odejść. To już od, od samego początku, jak tylko zaczęłam czytać ten komiks, to, to tak zastanawiałam się, kim właściwie jest ten, ten, ten tajemniczy pan Higgins. I miałam oczywiście skojarzenia straszne z Jonathanem Harkerem, bo my poznajemy pana mhm. Higginsa właśnie jak jest pod opieką sióstr zakon, zakonnych w jakimś tam, jakimś tam ośrodku. Ale powiem Ci szczerze, że ja bardzo polubiłam tego bohatera i to jak Minola go rozpisał i jakim go stworzył i to te wszystkie jego cierpienia, które w trakcie całego życia Higgins odczuwał, no to sprawiają, że ta końcówka właśnie z powodu tego, że my tak bardzo mu współczujemy, to ta końcówka wypada właśnie tak trochę, trochę słodko-gorzko, bo ja się naprawdę jak, jak skumałam na tym ostatnim kadrze o co, o co chodzi właściwie, bo to dążenie do samounicestwienia pana Higginsa Ginsa jest właściwie przez cały komiks bardzo, bardzo czytelny. On sam zresztą w paru rozmowach o tym mówi. Mm -hmm. Jak zrozumiałam, jak, jaka jest ta puenta, to po prostu tak popatrzyłam na te kadry i tak. No właśnie. No dokładnie. Życie, ludzkie mm. życie po prostu. No to, to tyle chciałam powiedzieć. Możemy kończyć. <laughs> No to tak, jeszcze postać Filipka była cudowna po prostu. E, taki, taki bardzo miły smaczek e, od właśnie Minoli i Johnsona Cadwella. E, też takie małe zaskoczenie, mały twist. E, dla mnie bomba. No już nic nie mam też do dodania. E, ogólnie polecam, ale nie jako jakiś must have, tylko po prostu jak będziecie mieli parę groszy na zbyciu, a lubicie wampirki, no to bierzcie. Jeżeli Wampiery was nie kręcą, to sobie odpuście I tyle. Dobra, Bogusiu, to dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękuję. Rzeczywiście było krótko, tak? Bo przed nagraniem pisałam do Szymasa, że dzisiaj no, raczej się nie rozgadało. 29 stron, więc wiesz. <laughs> Jakbyśmy zrobili z tego półtora godziny podcast, to dopiero by było zaskoczenie. No cóż, pan Higgins wraca do domu, a my wracamy do innych ciekawych lektur. Mam nadzieję, a ty wracasz że. Wymesz do Jana. Rena... Ja wracam do Rena i do Monstresy, bo mam rzeczywiście nadzieję, że wkrótce uda nam się tutaj w Nawiedzonym znowu o monstresie porozmawiać. Mhm. Dziękuję i do usłyszenia. Dzięki, też mam taką nadzieję. A wam kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym Nawiedzonym Podcaście. A już za tydzień Kolejnym na podcaście. Cześć, Jerry. Czołem, szymast. Słuchaj, masz może czas w przyszłą sobotę wieczorem? Mm, a co tam planujesz? Wpadłbyś na kolację może? Ach, chętnie, chętnie. A co byś mi przygotował? Amando. mando. Mando? Dokładnie a tak. To mam nadzieję, że przynajmniej na surowo. Oczywiście. Który przed laty wpadł w sidła krwiopijców, ale wyszedł z tego ciało. ciało. Co jest ze mną? Wpadł w siłę. No, Szumowska, przestań. Daj mi spokój. Przed laty wpadł w sidła krwiopijców, ale wyszedł z tego cało. Przeżył. No dobra. Teraz to moja trzeba zrobić. No to rób. No ale to musisz coś odpowiedzieć na to moje gadanie.